On sam mieszka. Bił matkę I wyzywali się. Od kiedy zabrali ją do domu spokojnej starości Oboje mają spokój. On pije mniej. Martwić się zaczął. Za co będzie jeść? Renta tymczasowa się kończy. Zima idzie. Za zbierane jabłka z ojcem płacimy dychę. Ojciec mówi... Nie pijesz teraz. To może ci babę sprowadzą. Co? Babę ci sprowadzą. To niech sprowadzają.